z mój czas jest polha prozatim mój czas może ja już always pay for it I'm already live in the glaube pledges I have enough power And the level fewer It looked a half Friends of the AC I'll царす tomorrow Chaz me z chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi czas Brać mi víru mou, a lásku mou a ten ej Za A z spánku můžeš krást I času svého, dej mi czas Bożę się tento toużim, tentokrát neprohrát Mój czas To są tylko takie Kiedy zasiadam do mikrofonu, zwykle moją głowę napełniają różne myśli. W jaki sposób coś przedstawić, czy to, co przygotowałem z materiałów, będzie w jakiś sposób pozytywnie odbierane. Mało tego, czy będzie to zrozumiałe. To jest największy problem, bo jeżeli możemy sobie mówić o, nie wiem, rynku gospodarki w Burkina Faso, to równie dobrze będzie to tak samo przyjmowane przez Polaków, jak właśnie czeska historia. Czeska i trochę A mi w głowie chodził od dłuższego czasu projekt i to projekt, który zapoczątkowała Książka z ferietonami Mariusza Szczegła. Tak, tak, tego, tego faceta, który robił kiedyś na dachu polsatu lądujący helikopter i wysiadał właśnie on z niego i prowadził rozmowy w toku na polsacie. Oprócz tego Mariusz Szczygiel jest znanym, bardzo znanym w Europie i nie tylko ferietonistą. On także zaraził się tą. Czeskością i Praga należy do jego ulubionych miast. Tam w książce Mariusza Szczegła pod tytułem Gotland. Taka na się boleje, następne wydanie poprawione ma się ukazać. I właśnie w tej książce przeczytałem o pewnym dziwnym 30-metrowym tworze, który stał górową na. Można powiedzieć, że swoją, swoją wyniosłością miał przyćmić katedrę św. Wita na Hradczanach. Pomyślałem sobie, że fajnie by było wam to przybliżyć. Chciałem znaleźć jakieś inne dane na ten temat. No i w ten sposób trafiłem na książkę Rudli Kainera. Jest to Czech na stałe obecny, mieszkający w Austrii, w Wiedniu. I właśnie Rudla Kainer popełnił książkę o bardzo fajnie brzmiącym po polsku tytule Żulowej Stalin, czyli Granitowy Stalin. W oparciu o tę książkę, a zmotywowany ferietonami Mariusza Szczygła, chciałbym przedstawić Wam część historii Czechosłowacji w oparciu o budowę o sytuację polityczną wówczasnej Czechosłowacji, tuż po wojnie. A żeby to miało ręce i nogi, pomyślałem, że muszę stworzyć bohatera, którego wy będziecie znać. Zadałem sobie pytanie: Kogo moi słuchacze mogą znać, Szczech? No właśnie. Oczywiście Karla Gott. No, ale Karel Gott jakoś nie pasował mi do tego wszystkiego. Więc pomyślałem sobie, że stworzę postać, którą wy znacie z polskiego imienia i nazwiska. Stworzę po postać fikcyjną, która narodziła się przed czasami, o, którymi, o których będę mówił. Postać fikcyjna. Ma być łącznikiem między tą historią Czechosłowacji, komunistycznej Czechosłowacji, a Wami, słuchaczami 420. Nie wypadałoby przedłużać. Pierwszy odcinek z cyklu Cień Olbrzyma. 420? Wypadałoby zacząć. CV po czesku. Emenuji se Robert Kamasin. Narodził się se w Zlinie na Morawach. Nazywam się Robert Kamasin. Urodziłem się w Zlinie na Morawach. Urodziłem się w roku 1928 dziesięć lat po tym, jak Tadeusz Masaryk ogłosił powstanie pierwszej republiki. Moje życie zostało związane z historią mojego państwa. Nierozerwalnie. Wielokrotnie byłem biernym, bądź też aktywnym uczestnikiem tego, co działo się wokół mnie. O wielu rzeczach dowiedziałem się później i dlatego jestem w stanie opowiedzieć wam jak to wtedy wygląda? Cała historia zaczyna się na początku stycznia 1949 roku. Ja skończyłem właśnie 21 rok życia. Kopecki pokonywał ostatnie stopnie co dwa. Ze schodów wleciał prosto do gabinetu sekretarki prezydenta i zmierzał w kierunku drzwi do jego gabinetu. — Panie ministrze! — spojrzała na niego sekretarka. — Pan prezydent teraz nie może was przyjąć. Za parę minut będzie tutaj delegacja rolników z Ichawy. Kopecki obrócił się, ściągnął płaszcz, szalik, Kapelusz, i oparł się o stół. Nachylił się nad stołem, spojrzał wymownie w oczy sekretarki i powiedział: Towarzyszko, powiedziałem, że potrzebujesz z nim mówić teraz. A kiedy powiem teraz, to tak teraz myślę. Powiedz towarzyszowi prezydentowi, że mogę tam wejść bez żadnego zapowiedzenia. W owych czasach. Mówienie do siebie towarzyszu czy towarzyszkowo jeszcze w biurach nie było tak szeroko przyjęte, ale to towarzyszko, powiedziane do sekretarki, odniosło swój skutek. Sekretarka zwątpiła i drzwi do gabinetu prezydenta Czechosłowacji, Klemensa Gotwalda. Otworzyły się. Kopecki. Wpadł, trzaskając drzwiami i ujrzał Klemensa kotwalda siedzącego przy biurku. Z głową spuszczoną, z piórem w ręce i pracującego nad jakimś dokumentem. Klemo, chłopie, mamy przerąbane. Właśnie wracam z ambasady radzieckiej, a byłem tam na dywaniku. Za chwilę dojdzie prawdopodobnie za Potocki. Ten także tam siedział. O, Slański miał największego fuksa, bo akurat był na Morawie. A inaczej by także został tam wezwany. Nasz ambasador z Moskwy wczoraj właśnie stamtąd wrócił i wezwał nas. Wszystkich. Na pogadankę. Dosłownie. Na dywanik. Dywanik tam miał i naprawdę był to piękny dywanik. Kopecki skończył mówić, a Gotthard Podniósł głowę od papieru, który miał na stole i spojrzał na Kopeckiego. Nie lubił, jak Kopecki wpada mu do gabinetu i zaczyna gadać, w wie o czym, kiedy on przygotowuje się do czego innego. Kopecki ze skwasionym obliczem kontynuował. Na początku powiedział Gdzie generał? A kiedy mu powiedziałem, że jest na konferencji burknął Konferencja. Konferencja. Prezydent Gottwald spojrzał na ministra Kopeckiego i kiwnął głową, aby ten kontynuował. Powiesz, potem nam zaczął wyprawiać, że właśnie wrócił z Moskwy, a najwyższe miejsca, najwyższe miejsca, powiedział, nie są zadowolone z kilkoma rzeczami, które się u nas dzieją. Nie powiedział dokładnie Stalin, ale myślę, że... Było to bardziej niż dosłowne. Przecież innych najwyższych miejsc nie ma. W tym momencie do gabinetu wleciał Zapotocki. Jeszcze w płaszczu, a kapelusz trzymał w ręce. Rzucił to wszystko na krzesło przy stole konferencyjnym i odwrócił się do Gotwalda. Tak co, słyszałeś już? Siadaj, powiedział prezydent całkowicie dlatego, że Zapotowski już siedział. No, Waszku, gadaj, co się działo. No, więc najwyższe miejsca nie są zadowolone, tak na przykład z dostawami rudy uranowej. Nie oddajemy ilości, które obiecaliśmy oddawać. Myślę, że to było to najważniejsze a dlatego, że nie było tam Slańskiego, to berwał za to Tonda. Zapotacki na krześle pobujał się. Więc czego jeszcze chciał pan ambasador? wycedził Gottwald. No, powiedział, że za bardzo się pieprzymy z tymi kościołami. I z tą burżuazją. I ogólnie dla nas był bardzo cierpki. Waszku, przestań! To nie wygląda na jakieś jaja. Zatrzymał go otwarty. O jajach to rzeczywiście mówić się nie da. Powiedział Zapotocki. Potem jeszcze nam zaczął wytykać, że jesteśmy jedynym przyjacielskim krajem, który nie okazał żadnego dowodu wdzięczności za wyzwolenie. Żadnego pomnika towarzysza Stalin. W gabinecie zrobiło się cicho. Klement Gottwald, pierwszy robotniczy prezydent Czechosłowacji, jak lubił o sobie mówić, wstał, zdjął okulary w okrągłych oprawkach i położył na stole. Towarzyszu Zapotocki rzekł dziwnie oficjalnie, ponieważ zwykle do niego mówił Tondo. To będzie zadanie dla władzy. Ale myślę, że trochę to przespaliśmy. Musimy się starać, w jakiś sposób to wynagrodzić. Gottwald zaczął się przechadzać po gabinecie. Musimy ustanowić jakąś komisję cały czas wymyślał, mówiąc i chodząc po gabinecie. komisję która by się składała z polityków i stwórców która rozpisałaby jakiś konkurs na pamiątki Pomnik, tak, pomnik, żeby rozpisała pomysł na pomnik. To jest to. Myślę, że Wy dwaj by, moglibyście się już za to zabrać od razu. I będziecie to we dwójkę pilnować. W jego głosie nie było już suchości. Stał się bardziej przyjazny. Znali się wszyscy całe dziesięciolecie. Wszyscy byli komunistami od pierwszych chwil powstania partii. Przeżywali wspólnie cały okres I Republiki, aż do rozpoczęcia wojny. Gottwald i Kopecki jeszcze w czasie emigracji w Moskwie. Tam się poznali. Zapotocki, no, ten miał trochę gorzej. Chcieli go Niemcy przy próbie przekroczenia granicy i przez całą wojnę siedział w różnych obozach koncentracyjnych. Na nim także było wypisane, że wszystkie te obozy dobrze zapamięta. Oprócz tego po wojnie nikt porządnie nie pasował do tak zwanej Moskiewskiej Grupy. Był tam Gotwald, Slanski, Kopecki, Siroki, Rajcin, Barysz, Geminder, Śwermowa, a jeszcze, jeszcze inni, ale nie Zapotocki. Zapotocki momentami odczuwał to jako jakąś formę braku wiary w stosunku do niego. Gotwald znowu usiadł za stół, Chciał widocznie, żeby temu, co powie, nadać dodatkowe punkty za powagę. No, na ten transport uranu to musi się dokładnie spiąć Ministerstwo Przemysłu. No, przecież tam są sowieccy specjaliści. To kurwa, nie wiem, dlaczego to staje. Oczywiście jest to dla Sowietów bardzo ważny surowiec. To wszyscy wiemy. Ale to potrzeba kontrolować. No, trzeba albo do tego dodatkowo ludzi jakiś dać, żeby to wszystko ruszyło jakimikolwiek środkami. Rozumiecie? To już jest na rządzie. Powiedział to i spojrzał prosto w oczy Zapotowskiemu. Ten nawet nie próbował nic gadać. Gotwald pomyślał i kontynuował. No, Słański się dzisiaj wróci z konferencji, a południu będzie. Zawołam go, żeby przyszedł na wieczór do mojego domu. Lepiej powiem mu o tym sam. Jeżeli chodzi o jakieś akcje przeciwko Kościołowi, to już... Szczepiczką przeprawialiśmy jakieś akcje przeciwko burżuazji, starej biurokracji i także już o tym mówiliśmy. Ważne jest, żeby wydać i zatwierdzić potrzebne prawa, a dyrektywy. No, Hergot, przecież nie da się za parę miesięcy zrobić wszystkiego naraz. Prawie jakby to z niego wyleciało krzykiem. Gottwald dokładnie zdawał sobie sprawę, że za wszystkie wytyki ze strony Moskwy jest on odpowiedzialny jako głowa państwa. I nawet jeżeli na tym dywaniku nie był, to wszystkie wytyki z tych najwyższych miejsc trzeba było brać naprawdę na poważnie. To wiedział doskonale. No co zrobimy z tym... Pomnikiem. No dobrze, damy do kupy jakąś komisję. Kto ma w niej być, to już nasze zmartwienie. Tylko, wiecie, myślę, że nie możemy z tym zbytnio czekać. Trzeba by było wypisać, nie wiem, jakiś projekt konkursu. No ale do tego musicie wymyśleć jakieś warunki. Odezwał się Kopecki. No skoro miałby być to pomnik wystawiony towarzyszowi Stalinowi jako wyzwolicielowi, jako zwycięzcy nad niemieckim faszyzmem, no to myślę, że musiałby stać w jakimś naprawdę ważnym miejscu. A pomnik musi mieć rozmiary naszej wdzięczności. No to rzeczywiście wstyd że trzy lata po wojnie, a nie istnieje żadna propozycja. Trzeba to automatycznie zmienić. Trzeba rozmawiać. Kontynuował prezydent. Kopecki patrzył się na niego trochę pomieszany i chociaż wiedział, że ma rację, to raptowne rozpoczęcie kilku projektów wyglądało śmiesznie. Myślę, że głównie... Nas trzech powinno ustalić co i jak. Musimy pomyśleć, co od nas chcą, a według tego zacząć robić. Jeżeli chcą coś potężnego, co jeszcze nigdzie nie stanęło, to jest całkiem jasne. Coś, czego nie da się przeoczyć. Potrzebujemy znaleźć dobre miejsce. Może gdzieś na górze, na jakimś kopcu? Hmm, to nie byłoby głupie, tylko gdzie? Musi to być gdzieś w mieście. Winochrady albo szczyt odnosli są za daleko, nie będzie widać. Na Wyszehradzie, no, tak od razu nie ma żadnego miejsca. Trzeba by było wyburzać. Strachow jest wysoko, ale daleko od środka miasta. Peccin hmm, wysoki, nad miastem, ale jest tam wieża widokowa. Cokolwiek mniejszego oh, obniżałoby wartość. Co zrobimy? A może? Może wybudujemy to naletnie? Przecież tam nie stoi nic, a gdyby się postawiło właśnie w tym miejscu, na wielkim cokole, olbrzymi pomnik i obróciło go się ku miastu, byłoby to wspaniałe. Gotward słuchał. Sięgnął po fajkę. Wyciągnął tyton i nabił. To, co Kopecki mu mówił, Mięło miało głowę, a nogi. Miejsce trzeba było pieczliwie wybrać. Na letnie był tam tylko park oraz miejsce na przegląd wojsk. Co ty o tym myślisz, Toniku? Zwrócił się i zaczął palić fajkę. Waszek ma rację. Praga... Dzięki Wełtawie ma dość wzgórz, ale już coś na tym stoi. Albo po prostu nie pasuje, bo za daleko. Letna to jest najlepsze. Najlepsze rozwiązanie. Jest długa i trzeba tylko wybrać odpowiednie miejsce. Całkiem możliwe, że znajdziemy jeszcze coś innego, ale jak na razie to jest dobry wybór. Gotwald chwilę czekał. Nie odpowiedział. No dobrze, więc jeszcze sprawę miejsca zostawimy otworzoną. Może Letna, może Petrin. Wieża widokowa ma jakieś 60 metrów. Tak, myślę, że te 30 to by było akurat. Zobaczymy co i jak. Ustanowimy komisję a nie jakichś tam specjalistów, a ogłosimy całą ogólnonarodową akcję. Wezwiemy do komisji najlepszych artystów. Wypiszemy, że za pierwsze miejsce będzie duża nagroda pieniężna. Cały naród przecież będzie stawiał Pomnik z wdzięczności dla towarzysza Stalina. Postawimy Stalina, którego będzie widzieć z kolina. Ostatnia faza słów powtarzała się bardzo często. I Zapotocki nawet nie wiedział podczas rozmowy z prezydentem, że ta ich dzisiejsza rozmowa stworzy tyle bezsennych nocy dla setek trzech. Olbrzymia machina ruszyła. A wiadomo, jak to z tymi olbrzymimi machinami jest. Jesteśmy zbyt mali, żeby to wszystko zatrzymać. I tak stało się w moim kraju. Dostawy uranu były pilnowane. Były regularne. I zgodne z tym, co obiecaliśmy. Kościoły były zamykane. Księża także. Pozostawał jeszcze problem komisji. Komisji, która miała zatwierdzić najlepszy projekt na największy pomnik Józefa Stalina w Pradze. I w ten sposób nadszedł wrzesień 1949 roku. Pamiętny miesiąc dla tych, którzy zostali zaproszeni z całej Czechosłowacji po to, aby wysłuchać jaki konkurs ma być rozpisany dla wszystkich artystów, rzeźbiarzy i architektów z całej Czechosłowacji. Był to prawie dzień sądu. W nocy i rano padało. Akademicki rzeźbiarz otokach Szwec, kiedy wychodził z domu i pożegnał się ze swoją ukochaną żoną, pomyślał, że będzie lepiej, jak weźmie ze sobą parasol. Ruszył pierwszą, ponieważ miejsce spotkania nie znajdowało się daleko. Spotkanie wielu artystów z całej Czechosłowacji dzisiaj miało jeden cel. Kiedy weszli do sali Wszyscy pchali się do końca, żeby nie siedzieć z przodu. Zauważył, że tutaj tych artystów rzeczywiście jest bez liku. Ile w Czechosłowacji jest artystów kamieniarzy, rzeźbiarzy, ile jest architektów. Kątem oka zobaczył, że do sali wszedł także Jezisz Turs. Znany architekt. Obok niego stała jego żona, także architektka. Zaczęło się wszystko od zagajenia. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, w związku z tym, że jesteśmy wdzięczni ludowi sowieckiemu, armii Sowieckiej oraz towarzysza Stalina. I słowa decyduły dalej. Później pokazali film o Stalinie. Na końcu poinformowali, jakie będą zasady konkursu. Ma być to olbrzymi pomnik. To było zadanie dla rzeźbiarzy. Ten pomnik ma wyrażać wdzięczność narodowi sowieckiemu i wdzięczność dla Józefa Stalina za wyzwolenie tych ziem, za wyzwolenie tego miasta, za wprowadzenie... Nowego ustroju, komunizm, przecież jest najważniejszy. Dzieła Marksa, Engelsa, Lenina są tak prawdziwe, są tak mądre. Po tym wszystkim, kiedy wychodzili, zobaczyli, że na stole jest pełno kopert. A obok były osoby, które miały listę. Każdy musiał wziąć tą kopertę. W kopercie było napisane to, czego się właśnie dowiedzieli. Mają zaprojektować największy pomnik Stalina na świecie. Żeby nie doszło do przypadku, że ktoś koperty z zasadami konkursu nie weźmie. Wszyscy, którzy brali tę kopertę, podpisywali się imieniem i nazwiskiem. W ten sposób, rząd wiedział, kto był i kto tę kopertę odebrał. Bez wyjątku. Atekar Szwec wyszedł. spojrzał się w niebo i pomyślał, że rzeczywiście, jak to mówią, że po każdym deszczu wychodzi słońce, to i teraz tak właśnie się stało. A więc na ramieniu powiesił sobie parasol i poczuł, że zrobił się głodny. Skierował się do swojej ulubionej restauracji. Kiedy szedł ulicą, zobaczył Adolfa Zabrańskiego. W owych czasach był to już bardzo dobrze znany ilustrator książek, a także dał się poznać jako malarz monumentalnych obrazów. Kiedy Zabrański zobaczył Szweca, powiedział, panie profesorze, no jak ja się cieszę, że was chociaż teraz zobaczyłem, no cholernie długi czas, jak już żeśmy z sobą nie gadali. Tak, prawdę mówiąc, Zabrański nigdy nie był uczniem, a na akademii studiował malarstwo u profesora Nowaka. Ale... Mieli ze sobą kilka kontaktów i okazało się, że Adolf Zabrański naprawdę dał się poznać jako znakomity kompan do rozmów. Siedli sobie, przyszedł kelner i w czasie, kiedy oczekiwali na gorący gulasz z knedlikami, zamówili sobie piw. Adolf Zebrański, podnosząc kufel, powiedział do Szwedza. — Profesorze, a jakaś dzisiaj impreza była w staromiejskiej radnicy? — A dlaczego? — zapytał się szwec. No, idąc tutaj przez stary rynek, to co najmniej pięciu znanych rzeźbiarzy widział. No <grym> tak, mieliśmy właśnie tej staromiejskiej radnicy. E, takie skupisko rzeźbiarzy i architektów. Można już słyszałeś o tym, że na letnie mają postawić pomnik Stalinowi. O, był rozpisany konkurs na projekty różnych, różnych rzeźb Stalina. A wszyscy, ale to... Naprawdę kompletnie Wszyscy liczący się rzeźbiarze Mają w tym uczestniczyć Mówiąc to Pozwolił, aby Cierpkość w głosie była słyszalna No, słyszałem o tym Ale to chyba się malarzy nie tyczy, co? Z tej uwagi Zabrańskiego Można, można było słyszeć ulgę Było was tam dużo? E, wiesz co nawet nie miałem pojęcia, ile mamy w republice architektów i rzeźbiarzy. No, sala była pełna, ironicznie powiedział szwed. Kiedy szwec dostał zamówiony gulasz na stół, powiedział swojemu koledze, co się na tym dziwnym zgrupowaniu działo i jakie są warunki. Potem puścili się do jedzenia. Zebrański... Odwrócił się do stołu, który stał obok, przy którym nikt nie siedział, ale leżało tam menu. Jak się okazało, ten spis potraw był tak zrobiony, że pod nowym menu znajdowało się kilka starszych. Wyciągnął jedną ze starszych kartek i pieczliwie położył na stole, sięgnął do kieszeni, wyciągnął ołówek i zaczął kreślić. Szwedz pomyślał, że to nawet bardzo fajnie, ponieważ on lubił jeść w spokoju, a akurat teraz, kiedy mógł się opychać gulaszem z knetnikami, nikt mu nie przeszkadzał. Po jedzeniu odsunął talerz i z radością napił się zimnego piwa. — Co to będzie? — zapytał się Zabrańskiego. E, — Tak mi coś napadło tutaj. Można by było to użyć. Szwedz odsunął swoje krzesło Przychodził się zaraz obok Koło Zabrańskiego A na papierze przed sobą zobaczył Dwa rzędy sylwetek A między nimi Jednoznaczną Sylwetkę środkową Sylwetkę Stalina Patrzył się na to Ale kręcił głową Przyjacielu To ma być rzeźba Nie plakat Zabrański spojrzał na Szweca i powiedział Ale profesorze, ja nie myślałem stworzyć tego jako plakat. Ja myślę, że można by było stworzyć cały rząd rzeźb z przodu rzeźba Stalina, a po bokach reliefowe sylwetki. Te sylwetki mogłyby hmm, na przykład przedstawiać żołnierzy albo robotników, a jako, że Stalin wyszedł z ludu to lud stoi za nim albo coś takiego co chyba nie jest głupota ale tylko to mi wpadło teraz do głowy no tak samemu mi w tym momencie wygląda to jako raczej ołtarz ofiarny, ale gdyby zaczęto tutaj umieszczać te płaskorzeźby po bokach w jakimś porządku? To myślę, że miałoby to. Miałoby to ręce i nogi. Szwedz patrzył się cały czas, jak przybywało detali na rysunku. Rzeczywiście. Powoli przestawało to wyglądać absurdalnie. Oczywiście, Zabrański jest malarzem, a maler, malarz nie myśli trzech wymiarach, myśli tylko w dwóch. Czy rzeczywiście taki projekt dałoby się przejść do przestrzeni? Rzeczywiście Adolf miał rację. Gdyby na ścianie za Stalinem po bokach pojawiły się te reliefy, te płaskorzeźby innych ludzi, to rzeźba z przodu, te sylwetki za nią, dałoby się to zmieścić w przestrzeni. Zabrański bardzo szybkimi ruchami dodawał do następne detale. Szwec obserwował, podziwiał jego zręczność, a przede wszystkim prowadzenie kresek. Na jednej stronie obok Stalina pojawił się żołnierz z karabinem, po drugiej żołnierz z strzelbą. Danej były sylwetki podobne do robotników oraz Posta sylwetki kobiet. Symetrycznie po obu stronach. Każda z sylwetek miała pewne charakterystyczne rysy. To Zabrański potrafił znakomicie. Szwedz zostawił na chwilę Adolfa, by dokończył jeszcze drugą stronę. Było to bardzo dobre. Dobre jako plakat, ale także dobre jako relief. Szwedz podniósł głowę Zwycił rysunek i powiedział, Adiku, wiesz co, może by się to udało. Zabrański zabrał od, nie od niego rysunek i patrzył się na niego. Przestał być to pak. Obaj twórcy zaczęli dogadywać szczegóły. Potem otokar szwedz westchnął i siadł na krześle. Adolfie, tylko to ma mieć wysokości 30 metrów. A to się nie uda. Zabrański spojrzał na rysunek i pomyślał. A jeżeli całą rzeźbę, cały pomnik postawimy na wysokim cokole, 15-metrowym, to jak pan myśli, profesor, jakby to wyglądało? No przecież Zapotocki od razu cytował, że postawimy Stalina, którego będzie widzieć Bidać z Kolina, na takim, kole dałoby się to zrobić. Wstali i ruszyli. Ruszyli w stronę Wełtawa. Kiedy doszli do mostu Czechowa, Szwedz wskazał ręką. Gdzieś w prawą stronę od osi mostu. No widzisz, przyjacielu, tutaj w tym miejscu powinno to stać. Artysta plastek patrzył się i coś mu nie pasował. Ale mistrzu, dlaczego nie zrobili projektu tego pomnika na wprost osi mostu Czechowa. No przecież tak to wygląda jakby było wszystko zaburzone. A, dlatego tak zrobili, bo akurat w tym miejscu ma lecieć tunel przez całą I inaczej by się to nie udało. Ale rzeczywiście na wprost mostu efekt byłby imponujący. pomysłem jednego z wszystkich malarzy. Zaczął kiełkować w głowie akademickiego rzeźbiarza Otokara Szweca. Myślał o tym i coraz bardziej w głowie pojawiały mu się projekty. Podstawą projektu był oczywiście szkic wykonany w knajpie szkic, który powstał w ciągu kilku minut na drugiej stronie menu. Szkic ten cały czas otakar szwedz trzymał w kieszeni swojego płaszcza. I tak nadszedł listopad. Listopad 1949 roku. Na wykonanie projektu artyści mieli trzy kwartale. Czas płynął. Każdy rzeźbiarz który próbuje zaprojektować wielką rzeźbę. Największą w tym wypadku na świecie. Największą postawioną temu wielkiemu sowieckiemu przywódcy i wielkiemu przyjacielowi, wyzwolicielowi. Każdy rzeźbiarz projektujący takie rzeczy musi mieć poparcie architektów. Szwedz miał takowe poparcie, ponieważ Izzi Sturs wraz ze swą małżonką byli jego przyjaciółmi, jego i jego żony od bardzo dawna. Wujka Iżego Sztursa, oto kar szwedz, znał znakomicie. A mały Izzi, będąc jeszcze brzdącym, bardzo często przylatywał do wujkowego atelier i oglądał projekt nad którymi wujek siedzi. Bardzo często bywało tak, że wujek Izzeo komponował akt. Na początku myślano, żeby przykryć tą nagość, jak mały Izzi będzie wpadał do atelier. Ale później doszli do wniosku, że skoro jest to sztuka i ta nagość jest dla każdego z nas w jakiś sposób naturalna, to nie ma najmniejszego sensu tego przykryć. W listopadzie 49 roku otokar Szwec zapukał do atelier swoich przyjaciół. Atenie Sztrusowych znajdowało się na poddaszu jednego domu na placu Wacława. Był już tam przed tym Wina nie jeździła, więc rzeźbiarz porządnie się zadychał, niż dostał się na szóste piętro. W atelier przywitał go inżynier-architekt Izizzturs. O, Otiku, Otiku, co? Zasapałeś się? No jak to wygląda ta twoja kondycja? Jest mizerna, jak na każdego porządnego obywatela. Wielkiego miasta przypadło. Atelier było bardzo przestronne. Na wielkich stołach leżały modele domów i parków. szedł wokół stołów i podziwiał pracę modelarzy. Widzisz, to jest idealne powołanie. Wcześniej się bawiliśmy kostkami... Klockami stawiliśmy domy, mosty, wieże, a później to wszystko rozpieprzaliśmy, a teraz robimy to samo, ale bierzemy za to pieniążki. Co, nie jest to super? Irka wyglądał na bardzo zadowolonego. Jeśli odwrócił się do szafki, wyciągnął butelkę wina oraz kieliszki. Nie zdążyli nawet podnieść kieliszków do ust, kiedy... Do atelier weszła Wlasta. Żona rzecho. Pani architekt. O, cześć chłopaki. Widzę, że jesteście na pełnej parze i sobie pięknie popijacie. Myślę, że mnie także weźmiecie do grupy, co? Przywitała się z nimi i wzięła sobie małą lampkę. Przysiadła się, wystawiła rękę, żeby mąż jej wina nalał. — Prawdę mówiąc to, to wcale nawet nie zaczęliśmy, dopiero co przed chwilką przyszedłem — powiedział Szwedz, aby w jakiś sposób się usprawiedliwić. — No tak, no to popatrzymy — powiedziała Wrasta i z kieliszkiem w ręce poszła do jednego z modeli na wielkim stole. — No to tutaj już stoi najmniej 12 lat. W Jigusie było dość ilość. Nasz projekt zagospodarowania letny. No a tylko się popatrz na to. Nie dość. Kopiec jest cały czas taki sam. Wszystko, co nam kazali robić, żeśmy co najmniej dziesięciokrotnie przebudowywali. Ach, wcześniej miał stać na niej pomnik Masaryka. Teraz, aj, szkoda, szkoda, szkoda mówić. Poszła do wielkiej szafy. Wyciągnęła stamtąd model rzeźby i postawiła na środku modelu letny. Trzeciliście, była to maleńka rzeźba prezydenta Masaryka. Potem powiedzieli nam, że mamy zamiast Masaryka postawić tutaj rzeźbę prezydenta Benesza. I z tego także główna wyszło. Potem Jirka połączył się z jedną z film budowlanych i... Troszkę, żeśmy musieli odciąć z naszego projektu, bo tam zaczęli budować jakieś ścieżki. No i nasza letna ma ciekawą przyszłość. Myślę, że nie będzie mniej ciekawa niż jej cała przyszłość. Szwec popatrzył się na małżonków. Lidzi... Odwuchnął żonę. No was to przestań. Zostaw to. Przecież to już jest los architektów, że cały czas proponujemy, a mało kiedy to powstaje. Nie jesteśmy w tej robocie sami. Są przecież inni architekci. Ja wiem, nie chciałam wam zepsuć humoru, ale czasami człowiek musi to z siebie wyrzucić. Już żeśmy z Jirką troszkę o tym mówili. Kontynuowała już spokojnie. Tym razem jest to coś innego. My dotychczas zajmowaliśmy się albo zagospodarowaniem przestrzennym, albo tą stroną w kierunku ulicy. Ale ten pomnik miałby stać po drugiej stronie, na granicy góry i to w kierunku miasta. Jest to na, pro, y, dla nas nowa sytuacja. Oto każe, masz już w ogóle, nie wiem, jakiś projekt? Jakby ten pomnik miał wyglądać? Zapytał się Ilka. Szwec milcza przez chwilę i odpowiedział. Nie mam. Nie mam jeszcze żadnego modelu i uprzejmie mówiąc żadnego konkretnego wyobrażenia. Musi to mieć podstawę na wielkim, wybudowanym, wybudowanym, pełnym betonu najeżonym zbrojeniami tym zakładzie. Aby się waga rozłożyła. Na tym będzie stać rzeźba. Ale jak to będzie wyglądać to... Naprawdę, nie mam bladego pojęcia. No po prostu, no, rzeźba Stalina. Jakiś piętnastometrowy do tego cokoł, a na nim piętnastometrowy facet. Szwedz to powiedział w ten sposób, że można było wyczuć, iż nie pali się do roboty, którą narzucono jemu i praktycznie wszystkim rzeźbiarzom z kraju. Izi, podszedł do niego, usiadł i powiedział, słuchaj, no nie musisz się wściekać. My już z Wlastą robiliśmy nie jeden projekt, a to tak z gruba pasuje do tego, co mówisz. O, wiadomo, z tym się nic nie da zrobić. Jedno jest pewne. Jakiś projekt musimy dać, ale żadna piękność to na pewno nie będzie. Szwedz nachylił się, sięgnął do płaszcza i wyciągnął z tego jakąś kartkę. O coś takiego mi nakreślił tutaj Zabrański. No jest to coś innego niż sam facet, ale nie potrafię sobie wyobrazić, jak by to pasowało do propozycji projektowej. Obaj architekci nad tym papierem się nachylili i uważnie kontrolowali każdą linię, każdą krzywiznę ze wszystkich stron. No ciekawe to jest, powiem Ci, że ciekawe, mało tego bardzo oryginalne, Nikt z czymś takim nie przyjdzie, to jestem pewna. Wlasta wzięła papier do ręki i włożyła do środka kawałek drewna, przylepiła papier do drewna za pomocą plastra. Zmierzyła wysokość rysunku i położyła na modelu letny. dziwnym trafem, proporcje były doskonale zachowane. No zobacz ty, dokładnie 15 metrów. — Jirko, potrzebowałbym jakiś drugi kawałek drewna, żeby był tak samo wielki, a robił za jakiś cokół. Irka przyniósł jakiś stary model domu, który był prawie tak duży, jak ona chciała go mieć. tak klęczała przed modelem, użyła coku, a na cokole rozpięty na klocku szkic. — Chodźcie zobaczyć tutaj, ale z dołu musicie klęknąć. Wszyscy trzej obok siebie jako ołtarz. No ja Adolfowi mówiłem, że to wypada jak ofiar na ołtarz. A teraz cholera, wszyscy na bożnie przed tym klęczymy, powiedział Szwed. Iży najpierw spojrzał na żonę, jeżeli rozumie o co chodzi, i zaczęli się śmiać wszyscy. No, to już dlatego, że sobie wszyscy poklęczaliśmy, to daj, Pan Bóg. Żeby nas to nie trafiło. Zadeklamował bardzo uroczystym tonem Jirka. Za, chwili, za chwilę odszedł. Sięgnął po butelkę wina i dolał wszystkim. Zobaczy to, każe. Szczerze mówiąc, to tam będzie wyglądać wszystko, cokolwiek byśmy tam nie wymyślili. W takich wymiarach, że będzie to tylko jak pięć do oka. Ja myślę, że to jest w ogóle niepotrzebne. Ale. Wiesz co? Nawet, gdybyśmy zdobyli z tym projektem trzecie albo czwarte miejsce, to i tak kasa z tego jest niesamowita. Podnieśli kieliszki, wypili. A otakar Szwec odszedł z kawałkiem drewna, które było owinięte rysunkiem artysty-malarza, a przyklejone do tego kawałka drewna kawałkiem plastra. To głupie. Ale według mnie jest to... Projekt wielkiej postury Józefa Stalina i wszystkich, co mu włażą w dupę. Kilka dni później... Otokar Szwedz zaprosił do swojej pracowni otokara Walińskiego. Ten, kiedy wszedł do atelier, najpierw obszedł z z modelem, a potem siadł na krześle, któremu podstawiono jakoś dwa metry od stół. Był to stary rzeźbiarz kamienny z ogromną praktyką, który dla Szwedza, a dla innych rzeźbiarzy także robił ich rzeźby. tiku, no bracie, ja nie wiem, ale mi się to jakoś nie podoba. Wszystkie figury na jednym poziomie? Nie. Nie ma to przestrzeni. Oczywiście, no idea podpory Stalina przez dwa narody, no w tym jest siła. Ale nie wiem, co by się z tym dało zrobić jedną rzeźbę, albo cały cykl. Można, żeby Stalin stał trochę w przodzie, no tylko kawałeczek, to jakoś by to zaapało balans. Spróbuj. Szwedz oddzielił pierwszy arkusz papieru od innego archu i zrobił z niego tak jakby walec. Potem poprawił figury stojące za Stalinem. Spodobało się to. A tak w ogóle, gdzie to ma stać? na letnie kawałek od Pawalonu Hawańskiego. No, Waliński się zachmurzył, nie rzekł nic. — Słuchaj, oto karze — rzekł do Walińskiego. — Chciałem się ciebie zapytać, jeśli nie wiesz. — Czy jest ktoś wolna, by mi pomógł to wyrzeźbić? To ma mieć na początku metr w projekcie. Trzeba się śpieszyć, bo termin się zbliża — więc znasz kogoś? No ja najbardziej bym się polecił Jirkę Duszika. No ale ten akurat robi model dla pokornego i nie będzie miał czasu. Ale ostatnią rzeźbę, co robiłem z kamienia dla pokornego, mu modelował jakiś ród dla swoboda. Ten chłopak ma talent, a zmysł do proporcji. Także zapytaj go. Można że weźmie tą robotę. Gdybym modelował u Ciebie tutaj w atelier, moglibyśmy robić przy tym razem i doglądać. A jakie to wielkie ma być? 15 metrów i podstawa także 15. 30 razem, a miałoby być to właśnie na letnie, w kierunku Wełtawy. Weliński jak to usłyszał, to wyglądało tak, jakby ugięły się pod nim kolana. Złapał się delikatnie z stołu i pochylił głowę. — Jezus Maria, oticzku, nie głupiej, to przecież nie da się tego zrobić. To jest niemożliwe. — Jezu Chryste, trzydzieści metrów? — To nie będzie rzeźba. To budzie, będzie monstrum. — Trzydzieści metrów wysokości? Ty masz gdzieś metr? Weliński wziął od Szweca składaną miarkę, podszedł do modelu i zmierzył. Tak, zobacz. 30 z cokołem. Najmniej 20 metrów długości to będzie miało. A kiedy wezmę jeszcze 9 metrów szerokości, to będzie przez 2000 metrów sześciennych kamienia. Jeżeli to w jakiś sposób, nie wiem, zrzucisz tą wagę jakimś, jakimś wiertłem, to i tak dwie trzecie zostaną. Jest to 15 tysięcy metrów sześciennych. 15 tysięcy kubików. To jest absolutna bzdura. Takiej wagi ten kopiec nie przyjmie. Przecież to zleci wszystko do Wałdawy. Oprócz tego nie ma u nas chyba tyle kamienia, z którego można było to zrobić. Na to możesz spokojnie zapomnieć. Albo chcesz to udzielać w brązie. Oto każe. Ja tego nie wymyśliłem, powiedział Szwedz. Takie jest zadanie. Mnie też się to wydaje jako bezsens. Takie monstrum. Ale co? Szansy na wygraną i tak nie mam. Projekt muszę oddać. Więc muszę coś wymyślić. Oba oto karowie poszli na obiad, na obiad i już nie psuli sobie apetytu jakimiś głupimi wymysłami. Przyszłość pokazała, że się obaj mylili. Akurat ta bombastyczna, monumentalna rzeźba się komunistycznej partii bardzo spodobała. Cała panorama hradcza przez tego olbrzyma skutecznie była do doga. Na drugi dzień Szwedz zaszedł do akademii zapytać się, jaki adres ma Rudla Swoboda. I przypadkiem go tam spotkał. Swoboda jego ofertę przyjął, poszedł razem ze Szwedzem zobaczyć na projekt do atelier i obiecał, że jeszcze zamówił u swego przyjaciela drewniany szkielet na ten model. W ciągu miesiąca model powoli rzeczywiście nabierał kształtu tego, który zrodził się na początku na papierze, a później kwitł w głowie otoka na Pomału zaczął wyglądać w sposób prawie dobry. Do terminu Szwedz odesłał swoją propozycję. Dnia 11 grudnia 1949 roku jury spośród 60 nadesłanych projektów wybrał Projekt nr 39. Projektem tym zajmował się Otokar Szwec oraz Izzi Strusa wraz ze swoją żoną Wlastą, architekci. rozpętało się piekło. W ten sposób, kochani, kończy się pierwsza część tej jakże dziwnej historii. Poznaliśmy malarza, który narysował projekt dla otokara Szweca, dla rzeźbiarza akademickiego otokara Szweca. Poznaliśmy żonę Szweca. Razem nie mieli dzieci, chociaż bardzo chcieli, ale nie wychodziło im, a byli sobie niesamowicie oddali. Poznaliśmy drugie małżeństwo, Izigo i Waste, obaj architekci, którzy mieli pecha i wysłali razem ze Szwecem swój projekt zagospodarowania letny. Letny, gdzie miał stanąć największy pomnik, Józefa Stalina. Dziękuję wszystkim za uwagę. Postaram się następną część dograć jak najszybciej. A teraz dla Was Słowacki zespół. Słowacki zespół, który będzie śpiewał o reklamie ciszy. A ja przepraszam za zbyt długą ciszę. Jak pisałem w komentarzu, musiałem wyjechać. I właśnie tą ciszę, między innymi, chciałem Wam zareklamować. A więc reklama na cicho reklama na ciszy. A na następne spotkanie z Otokarem Szwedzem z małżeństwem szturcowych i z olbrzymim Stalinem. Zapraszam już niedługo. 420. Robert Kamasz. Ahoj. Reklamu na cicho dnie z Aż dawajku z nas pozornie lenczo zbadaju Reklamu na cicho Ten a z tichom z dovozu naplńcie svoj byt, może ho zohnać len pod ruką. Nadherder, ticho, wow. bór, ticho, zo zárukou, zyska ho kto príde skôr. Dziękuje